i piony i bastiony. Podcast o graczach dla graczy. Cześć, witam was w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj Marka. Bardzo mi miło, witam was serdecznie. Nie chcę tutaj też was oszukiwać, Marka znam, ale nie znam jego odpowiedzi, także będzie dużo Mieszka. jeszcze nie znam, tak? Mam tutaj swoją karteczkę, ale staram się na nią nie patrzeć. Jest tak za grana, że wątpię, żeby coś tam doczytał. Tak, ja jestem Przemek, jeżeli się jeszcze nie przedstawiłem. Ogólnie jesteśmy mega stremowani, bo to pierwszy odcinek, także zupełnie nie mam pojęcia. Ale Pierwsze koty za płoty. Dokładnie. No i co? Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak Wam się to spodoba. Marek, opowiedz coś o sobie. Kim jesteś? Co, kim jesteś? Skąd jesteś? Czym się zajmujesz? Jeżeli chcesz, to, jeżeli chcesz powiedzieć w ogóle. Skąd jestem, to jest bardzo trudne pytanie. Aczkolwiek mianowicie urodziłem się na Mazurach, w którym mieście spędziłem 7 lat swojego życia, ale w międzyczasie gdzieś tam trochę wyjeżdżałem. Był Kraków, Wrocław, gdzieś była zagranica. Była to Belgia i Portugalia, ale w końcu wróciłem na swoje stare śmieci, bo tutaj, w trójmyście e, dokładnie w Gdańsku, studiowałem, ale wróciłem też do pracy. I dobrze, niedobrze się składa, że moje wykształcenie niekoniecznie pokrywa się z tym, co wykonuję w pracy, ale to dosyć częsty problem, bo mhm. sto, skończyłem technologię z zawodu, jestem biotechnologiem, jednak to, co robię zawodowo, to jest handel. Mhm. I jest to w jakimś sensie do planszówek bardzo można to skorelować, powiązać, gdyż w bardzo fajny sposób można... Mm... Nie, to się zakręciło. To się zakręciło. Nie, spokojnie. Sk skorelować, ponieważ sprzedajesz różne rzeczy. Tak, tak, i też kupuj, jak się kupuje mhm. planszówki, to bardzo często można trafić na nieuczciwego sprzedawcę, bo są też oferty, które niekoniecznie spełniają to, co oferowały i Aha. bardzo łatwo można wiedzieć wtedy na co można sobie pozwolić i rościć swoje prawa. Czyli handel bardzo pomaga w, w życiu. Bo dzień nie kupujemy, więc no, zgadza myślę, się. Że jak, jak, jak jest jest tak. to przydatne. Też, też jestem handlowcem, także faktycznie tutaj możemy e, sobie przybić e, piątkę. tak przy, możemy sobie mentalnie przybić piątkę. Teraz nie można przybijać piątek no bo koronawirus. E, ale no, faktycznie gdzieś, gdzieś do kupowania... Nie można jest... się całować, ale przybijać kroczek to nie słyszałem. No nie można, no podobno nie można. Teraz już podawać sobie rąk, nic dobra. takiego. No dobra, e, okej, okay. no i zajmujesz się handlem, tak. tak. I e, lubisz swoją robotę. E, I jeszcze tak, ale jest, jest to naprawdę <laughs> ciężki oszek do zgryzienia. <laughs> okej, okay, dobra. E, I mówiłeś, że Twoja praca e, jest jakoś skorelowana też z grami plaszowymi. Głównie przez to, przez mm -hmm. to kupowanie co powiedziałem, mm -hmm. bo tak, tak, ja nie sprzedaję kierpanszowych. Mm -hmm. Pracuję w kawiarni, ale mm -hmm. nie tylko kawę sprzedaję, są to też inne, inne tak. rzeczy, ale ta korelacja była głównie na tym, że no też kupuję planszówki. Mm -hmm. i... No właśnie, pijemy teraz kawę, którą Marek zrobił, jest przepyszna, także zapraszam do siebie. Tak, po polecam Marka, jeśli chodzi o, o kawę. Naprawdę, to top. Okej, okay. to następne pytanie, tak? Przechodzimy. Powiedz, co, co ostatnio gości na Twoim stole? Staramy się z moją ekipą i z ludźmi, których zapraszam do siebie na gry, albo jak ja do kogoś idę, żeby zawsze ogrywać jakiś starszy tytuł, który mamy w kolekcji. Mhm. Na wiadomo, każdy gracz ma taką tendencję do kupowania nowych tytułów i gdzieś te stare leżą się kurzą i w nie się nie tak, gra. Więc no ten nie mów. I gdzieś tam spowolniłem ten to tempo nowych planszówek, jednak no, jest ono na dosyć wciąż wysokim poziomie i jak mhm. ktoś już przychodzi na, na grę no to już jakaś nowa gra czeka. ale tak jak powiedziałem zawsze jakąś starą bierzemy, bierzemy na stół i ogrywamy. Mhm. I jest to bardzo fajna, bardzo, bardzo dobra metoda, polecam. A jeżeli chodzi o takie tytuły, które teraz trafiły na mój stół, to jest to Legendary Encounters. Mm -hmm. To, co ląduje na mój stół, jest Alien. Uh, tak, Alien, jest, to Alien. Alien. jest okay. to Alien. Ja kocham Aliena. Mm -hmm. Jest to jedna z moich e, ulubionych e, serii filmów. Mm -hmm. Bardzo często też na moim stole lądują małe gierki, karcianki. Mm -hmm których wiem, że Ty nie jesteś zbytnio fanem. No tak średnio akurat. I to, I to są przeróżne, od, od innowacji po jakieś mm -hmm. takie naprawdę drobniejsze typu, daj mi przypomnieć, tytuł. Fantastyczne światy. Tak, jesteśmy akurat u Marka i Marek tutaj krąży Jestem otoczony wzrokiem, tak, jesteśmy otoczeni jego planszówkami. Marek krąży wzrokiem i tutaj szuka tych swoich e, tytułów, no ma tego, kru... ma tego dosyć sporo. I, ile w ogóle planszówek kupujesz rocznie? Rocznie? No. Ciężko mi to powiedzieć, bo ja od roku, trochę no, troch od ponad roku mm -hmm. e, interesuję się planszówkami, mm -hmm. więc no, byłaby to naprawdę e, ilość te. Nad wyraz. Dużo. Za, za, za dużo jak na, na normalną... Jak, tak, jak każdy, który zaczyna z proszówkami tak, stara tak. się kupić tego jak najwięcej na sam początek, a potem dopiero sobie to filtruje. Tak, tak, tak. tak. E, teraz to gdzieś takie dwa tytuły na miesiąc, mhm. no wychodzę 24 tytuły rocznie, okay. ale ja często też sprzedaj kupuję nowy tytuł i widzę, że on się pokrywa z jakimś starszym... I ten starszy jest gorszy, tak. albo ten nowszy jest gorszy, to który mhm. z nich sprzedaje. Tak, Staram jeżeli się mieć... podobne mechanicznie. Tak, tak, tak. tak. Staram no. się mieć najlepsze gry, według mnie, w mhm. danej kategorii, mhm. do których chętnie będę okay. no to do, do tych najlepszych tytułów to zaraz przejdziemy. Tak. E, no pewnie tutaj będzie kilka zaskoczeń dla mnie. E, dobra, to powiedz mi, jaki był Twój początek z grami planszowymi? E, co, co, co, jakie są Twoje wspomnienia z dzieciństwa? Czy, czy wygrałeś w gry, jakoś mały? Moje wspólnie z dzieciństwa są ubogie, jeżeli chodzi o planszówki. Mm -hmm. Jedyne co pamiętam, grając jeżeli chodzi o planszówki, to jest Mastermind, mm -hmm. to Gram z moim tatą. Mhm. Jest to monopoli monopolii przez wszystkich znienawidzone, mhm. bo też eurobiznes, bo on tak trochę no, nas... No prawie każdy tak zaczynał, także w tak. Polsce ciężko było inaczej zacząć. Tak. I statki, choć nie wiem, czy to można policzyć pod planszówkę. No jak, jakkolwiek jest tam jest. najbardziej chyba. Maszówka. Nawet miałem z tego, co to taką plastikową wersję, gdzie się tam w takie tak, piny wciskało, one tak, tak, wypadały, to było, tak. było trochę bez sensu i chyba lepiej było na tak. kartce to robić. Ale to ja w, w świetlicy w Podstawówce grałem właśnie w, takie, w taką wersję statków, a jednak. Najczęściej to chyba kartka papieru. Nie? Właśnie nie wiem, czy państwa miasta można policzyć pod planszówkę. No jest to jakaś gra słowna. No, gra, gra taka. Znaczy nie? No, coś no. takiego, no jak najbardziej chyba. A to była jedna z moich ulubionych gier. No. Okej, okay, super. Ehm, Okej, okay, czyli początek już mamy. Ehm, a powiedz jeszcze, ehm, jakbyś się skwalifikował, ehm, a nie, jeszcze wcześniej. Ehm, pytanie, czy. Ehm, Oprócz tego, że grałeś w planszówki, to czy na przykład czytałeś książki, jakieś fantazy, czy oglądałeś filmy, czy byłeś takim gikiem? który... Mm, totalnie nie. Moje dzieciństwo polegało na tym, że ja wychodziłem na podwórko, grałem w palanta, bądź grałem mm -hmm. z dziewczynami w gumę i, to, i tak. albo na trzepaku coś tam jakieś wariasmo wyczyniam. Totalnie okay. nie byłem za szkołą, za czytaniem, Aha. nie byłem geekiem, byłem takim typowym okay. dzieckiem podwórka. Mm -hmm. Godzina szósta ja na podwórku byłem, mama mnie, ja tylko krzyczałem, mamo, wody i mama tam rzucała Albo mi rzucał tą wodę z, z czwartego piętra, albo też się na mnie darła, żebym wszedł na górę, bo jest obiad. I no, tak wyglądało moje, moje dzieciństwo. No spoko. E, dobra, no to te, teraz powiedz, jakim graczem jesteś? E, jakbyś się zakwalifikował? Mm, chodzi mi tutaj, czy, czy na przykład lubisz grać sam, czy lubisz grać w większej ekipie, czy w dwie osoby? E, jak, jak, jak, to, jak to widzisz u siebie? Gry solo to jest jakaś zmora. Jak ja widzę, że jakaś gra ma wariant solo, Aha. to mnie tak coś ściska. Oczywiście nie, nie mówię nikomu, że ty masz nie grać solo, bo mhm. ja nie gram solo, ale uważam, że gry franszowe zostały stworzone po to, żeby grać z w te gry z kimś. Mhm. Dlatego też nigdy nie usiądę do gry solo. Próbowałem niejednej już gry e, i żadna mi nie podeszła. Ja nawet nie kontroluję tego, bo to wiadomo, trzeba być dosyć e, uporządkowany. No tak. bo jest jakaś sekwencja ruchów, ktoś... Tylko Ty możesz nad, tym, nad mhm. tym panować i sterować, a ktoś na Ciebie, wiadomo, zawsze gracz drugi może powiedzieć, ej, dlaczego teraz jest Twoja tura, przecież przed chwilą była, bo wiadomo, w Tak, emocji... nie ma nikogo, kto by Ciebie skontrolował. Tak, tak, no. i moje gry po prostu po trzeciej turze jest takie, co ja robię zupełnie, mhm. że przecież tu jest tura przeciwnika, czyli mhm. tak jakby gry, mhm. więc to jest totalnie nie dla mnie. A jeżeli chodzi o to, jakim graczem jestem, to lubię grać ze stałą ekipą, mhm. lubię jak znam osoby, z którymi gram, wtedy się nie stresuję ich obecnością, jestem trochę intro introwertyczny. Mhm. E, do, dlatego pracujesz w handlu. Tak. Dlatego <śmiech> pracuję w handlu. Dokładnie, <śmiech> dlatego zgodziłem się, żeby być, być... pierwszą tak. osobą. <śmiech> <śmiech> to się wszystko spina, jeżeli chodzi o moją osobę, bo też zazwyczaj, jeżeli mam wybrać rasę, mhm. w grze to jest coś nieszablonowego i dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że wybieram ludzi, mhm. bo tak często wybieram. Elfy albo jakiś mm, krasnoludów, że mhm. koniec końców ci ludzie są dla mnie tacy niepoznani, bo nigdy nimi nie grałem, więc, więc, więc wybieram ludzi. A tak to lubię chyba wszystkie gry. Od e, kooperacji, wiadomo, mam większe bądź mniejsze e, e, ku temu predyspozycje, czy, mhm. e, czy... Bardziej jesteś zainteresowany tak. w... jednym gatunkiem gier tak, niż tak, drugim, tak. ale nie pogardzę kooperacją, czy mm -hmm. grą pojedynkową, czy to jest gra na dwie czy cztery osoby. Mm -hmm. Ale fakt, że jeżeli jestem zaproszony na grę powyżej sześciu osób, to bardzo grubo się zastanawiam, bo mm -hmm. wiem, jak długo będzie to trwało i wiem, jak niektórzy mają taki paraliż decyzyjny, a ja się strasznie gotuję. <śmiech> jak mam czekać do swojej tury 15 minut i jeszcze jednego gracza upomnieć, że. Kończyć się czas i włączam timer e, e, na, na, na, na twoją cześć, ale jak już jest pięć kolejnych osób, to one się na mnie denerwują, tak, że ja ich pospieszam. Tak, I to jest no. już wtedy dla nich niekomfortowe niż dla mnie. Skazał się, no właśnie teraz w piątek graliśmy w site'a i powiem Ci, że dość, jak dochodzi do Ciebie ta tura i to robi się szybko, strasznie i potem patrzysz, jak wszyscy tak. inni tak długo nad tym siedzą, mimo że site nie jest aż taki strasznie y, przeciąga to, te, te tury graczy. No i faktycznie to oczekiwanie aż dojdzie do Ciebie to potrafi być frustrujące. Nie? No, ale... Dlatego lubię gry jak jest tura gracza mm -hmm. i ta tura gracza mocno wpływa na mnie mm -hmm. albo ja podczas tury gracza też coś mogę zrobić. Tak. I jest w wielu grach zastosowany ten mechanizm i ja takie gry mm -hmm. bardzo lubię. Tak jak na przykład tura gracza innego zmienia coś na planszy tak. i Ty musisz tak, się tak, dostosowywać tak, tak, tak, tak. swoją taktykę do tego. Tak, tak, tak. To jest faktycznie super, super wyjście. Jeżeli chodzi o ten downtime, który, którego no nie lubimy. Mm -hmm. e, Okej, okay. Jeszcze tak powiedz mi, e, grasz w turniejach jakieś coś? E... E, raz próbowałem, mm -hmm. ale na niego nie dotarłem. E, <laughs> chyba też mnie przeraża, że muszę zagrać, jeżeli jest turniej, to tam są minimum trzy rozgrywki i to mm -hmm. był akurat turniej Terraformacji Marsa, który gram mm -hmm. raz. Eee, I widziałem, że muszę zagrać trzy gry, które trwają minimum trzy godziny mm -hmm. i że ta trzecia gra, nawet jakbym się dostał do tej trzeciej gry, to już nie będzie dla mnie przyjemność, tylko katorga, mm -hmm. a niekoniecznie chcę robić coś związanego z moim hobby, co będzie mnie jakoś tam męczyć albo ja powierzę, wywoływać to. konwulsję. Ja ci powiem, że ja turnieje to tak... Nigdy jeszcze chyba nie grałem w tym turnieju. Myślę, że... Um, turniej Kifordze te... jest dla ciebie. Tak, turniej Kifordze, mam ja Kifordze. karcianka mm -hmm. leee. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eee, nie, nie modyfikujesz gier, z tego co pamiętam e, raczej. Ani ich nie tworzę. Ani ich nie tworzysz. Chyba, że, eee. no, czy modyfikuję w ten sposób, że czasem mm -hmm. źle zrozumiem zasady. Tak. Jest to w pewnym sensie modyfikacja. I no z Pawłem bardzo często gramy w impuls, to za mm. każdym razem gramy inaczej. Paweł to jest jeszcze jeden nasz kolejny kolega. Paweł akurat uwielbia e, modyfikować gry, tworzyć e, print player tak. i, i ogólnie w ten sposób o, działać. w planach ma jakąś tam w głowie zarysy różnych planszowych które chciałby stworzyć, więc to jest naprawdę. No, no, no, no, ale to z Pawłem będziemy jeszcze rozmawiać, także spokojnie. No, ale możemy, możemy go pozdrowić taki co. Tak, Paweł. <laughs> e, ok Okej, to powiedz mi Euro czy Ameri Ani to, ani to. Chyba coś takiego na zasadzie połączenia. Ani nie mhm. lubię super losowości która jest w Amerii, ani żeby otwarcia Excela i wyleczenia sobie wszystkiego, tak jak jest w Euro. Lubię coś, mhm. co jest pomiędzy. Fajnie to pokazuję Blood Rage, gdzie jest trochę pomiędzy Amery, takim trochę Euro. Mm -hmm. jest, jest Ion Sand, który jest też pomiędzy... Nie lubię totalnie suchych gier bez klimatu, które przerzucam zboże i mm -hmm. tworzę z tego chleb. Mm -hmm. Ani tak, trochę tak. mnie to nie rajcuje. Lubię, jak mm -hmm. gdzieś tam jest... Ta mechanika wplata się w to, co rzeczywiście mm -hmm. robimy, robimy na planszy. I w mojej właśnie topce są takie gry. Okej, okay. to, to dobrze nas nakierowujesz. Jeżeli ktoś słucha i też lubi takie gry, będzie mógł, sobie, będzie mógł się zainspirować topką Marka. Ok, powiedz mi o Twoim momencie przełomowym, czyli momencie, w którym... okej, okay, Twoje dzieciństwo, czyli powiedzmy bardziej na podwórku niż, niż jeśli chodzi o gry, no ale teraz patrzę na twoje półki, no i tych gier jest tutaj masa. I co się stało, że zacząłeś e, grać w nowoczesne gry planszowe. A ja powiedziałam, ile jest tych gier? Chyba nie powiedzieliśmy, a ja na potrzebę tego podcastu policzyłem tych gier i ich jest 50 i ich nie jest wcale tak dużo. No nie, to jest tak myślę, że zdrowo, zdrowa liczba. To jest taka liczba, że ja mogę. Ka Każde wszystkie zasady tych gier znam. Jest tak. na zasadzie I... przypomnienia, bo jak miałam więcej, to było hmm. takie. Jest... Ja nie zagram tą grę, bo hmm. nawet nie pamiętam, a nie chcę tak. mi się drugi raz czytać instrukcji. No i też nie, nie kurzą się, nie leżą yy, niechciane. No, gry, no tak, tylko... tak. nie mam półki wstydu. No, no nie masz półki w stylu. to też jest dobre, dobre pytanie, muszę je zapisać następnie. No. Ale, <laughs> no. ale ja nie mam. Okay. Może są gry, które gram rzadziej, ale to nie jest tak, że... No, pokryły ulubione. się wstydem. Tak, tak. To... Choć na inny widzę kurs. <grych> na której? <grych> na impulsie, ale na... w, niego, w niego gram. <grych> nie mam Ulubiona gra Impuls. Polecamy na 6 osób. To tak. jest najlepsza gra na 6 osób. <grych> <grych> Okej. Okay. Jak kiedyś zrobię jakiś tysięczny odcinek i ja, ja będę robić to Impuls podejrzewam, że będzie w top 5 rozczarowań, ale muszę jeszcze zagrać więcej razy, bo to... <grych> Okej, okay, no dobra, to... Yy... Ale tak, wróćmy do pytania, bo... Tak, yy, jaki był Twój moment przełomowy? Moment przełomowy, to jest, u mnie to bardzo przyziemna rzecz, bo to było L4. Byłem mm -hmm. na bardzo długim L4 i urozmaicałem sobie ten czas z moimi domownikami, mianowicie byli to moi współlokatorzy, bo wynajmowałem wtedy mieszkanie. Mm -hmm. W Remika. I graliśmy sobie w Remika. W było w Krakowie, tak? Było w Krakowie, wtedy mm -hmm. mieszkałem w Krakowie i sobie dograliśmy w tego Remika, czasem był to Pan. Mhm. Ale zazwyczaj był to remik i w końcu zaczęło mi to nudzić, ale to tak po dwóch miesiącach, więc regrywalność spora tego remika była. Jak jeszcze wtedy nie znałem tego tyle. Ale można no. grać w remikę. Ale właśnie można. To jest bardzo regrywalna gra, polecam. E, doszedł taki moment, że kurczę, zagralibyśmy coś nowego. I mhm. wtedy Ja mam jeszcze tą grę. To jest bohater do wynajęcia. Kupiłem bohatera do wynajęcia i też się zagrywaliśmy w tą grę. I mhm. tak mi się to spodobało, mówię. Kupię coś jeszcze. I zobaczyłem, ile niektóre gry kosztują, i spojrzałem na NeuroShimme Hex 3.0 i zobaczyłem, że ono kosztuje 90 zł. I ja mówię, co? I, tak, 90, 90, złotych z, nie, nie, <gry> 90 zł. Nie, nie, 90 zł. Nie, że coś, coś to jest przekowane. I dla mnie wtedy to istniało, że, jest, że są te małe karcianki, mm -hmm, tak. ta Neurosima Hex, bo co do, do Neuroshima to kiedyś grałem w, u koleżanki 2,5 czy 2,0 w taką mm -hmm. wersję, więc wiedziałem, że taka planszówka jest i myślałem, że na tym świat planszówek się kończy. Mm -hmm. I nie wiem, co się stało. A potem wpadło tu to zł. Właśnie nie wiem, co się stało, że teraz jest te 50 tutaj gier. To był moment. Nie? To tak, to był moment, ale takim, pierwszą górę, którą kupiłem, taką poważniejszą, mm -hmm. no dobra, nie mówię, że ona jest poważna, tylko droższą, mm -hmm. to jest właśnie te karkosą Big Box. Mm -hmm. Poważną grą to może ona nie jest, ale jest na pewno, że tam fuck zdecydowanie większa. Tak. Wtedy to było chyba 170 zł, ale stwierdziłem, jezu, ile tam jest kafelek. No. I kafelków i. Ile tam tych mepli, całej tej zawartości biorę. Jeszcze koleżanka mhm. powiedziała mi, że ona tak się w to zagrywała, tylko, że ona też zagrywała się w, w tą grę o pociągach. No, no, Ticket no. to Ride. Right. Right. I ja grałem w tą grę raz. Raz. I to był ostatni raz. I wiedziałem, że wtedy, znaczy, to jest bardzo fajna gra, no, do pogrania z rodzicami. Tak. I... Jak będziesz miał może kiedyś dzieci, to też tak, myślę, że z tak, dziećmi, nie? Tak, albo no. z kimś to kto naprawdę nie ma w plączek. Okej. A jeszcze takie dodatkowe pytanie. Najdroższa twoja gra teraz, którą tutaj masz. Ale to chyba jest Max vs Minions. Okej, okay. widzę. Jest na honorowym, na honorowym miejscu. Tak, leżu, no, także... na półce, da. nie wstydu. <laughs> no graliśmy razem w Max vs. Minions i naprawdę konkret grany, Także zobaczymy, może będzie w topce, nie? Jest e... pięknie wydana, tym bardziej, że jestem wielkim fanem Lola, bo poza grami planszowymi też tak. gram w Lola i to jest od pięciu lat i było, bu, było to swego czasu uzależnienie <grym> e, nerdowe e, tam z bardzo wysoką dywizją, którą miałem i tam gdzieś szukania teamu takiego poważniejszego do gry. <grym> e, po zorientowaniu się, że mam 27 lat i nic innego nie robię, tylko gram w gry <grym> e, komputerowe i tak naprawdę nic z nich nie mam, tylko kupuję te skiny, które nic mi nie dają i stwierdziłem, że muszę coś zrobić z I to wtedy był wyjazd do Krakowa, i, tam, i, te, i ten remik, i tak, te planszówki. Tak, tak. <laughs> tak się to skończyło wszystko. No ale nawet teraz, jak przyszedłem tutaj, to Marek właśnie skończył rozgrywkę w Lola. Jeszcze musiał specjalnie przegrać. Musiał, żeby... Tak, musiałem przegrać, no, ale to, było akurat Aron. to nie była akurat Aram, to nie była gra rankingowa, ale dzisiaj to nie jest już to samo. No tak, tak. Okej, okay, no dobra, no to przechodzimy do tego całego miecha, e, czyli nasze, naszych topek. Mm. Powiedz mi, zaczniemy od y, tych ulubionych gier. E, czyli ja tutaj mam zapisane top 5, ale mówię, że masz więcej trochę przygotowanych. Top 50. <laughs> e, dobrze, zacznijmy. Tak. Ale ja bym chciał zacząć od tego. Co so, ja szukam grach mm -hmm. i jakie gry nigdy nie zagram, bo które mają tam już plusik na początku, więc mm -hmm. na pewno wygląd definiuje, czy ja kupię grę, czy też nie. Mm -hmm. Odstraszałem mnie bardzo brzydkie gry tak. i nawet tak bardzo brzydka gra będzie miała super mechanikę, to wciąż mm -hmm. będzie brzydką grą. No, Grałem I... w Zamki Burgundii w czwartek. Ja też to gram, właśnie <laughs> chciałem to powiedzieć i... Nie wiem, jak ta gra musiałaby być dobra, żebym ja musiał zagrać no. to w drugi raz. Bo ja gram też okiem. No, no tak, dokładnie. Chcemy grać w ładne gry. No i... tak, iść do ładnymi samochodami, tak. mieszkać w ładnych mieszkaniach. Jeśli, bo tak, jeśli tak. nas będzie słuchać jakiś wydawca i będzie miał bardzo brzydką grę przed sobą, to... E, to proszę zastanów, nam jej nie tak, wysyłać. <laughs> Zastanówcie się dwa razy. Przed, przed wydaniem zmieńcie po prostu wygląd i, i wtedy na pewno, na pewno będzie lepsza sprzedaż. Dobra, i to. A jakie będą plusiki przy, przy grach? Co, jakie, jakie gry bardziej byś. Znaczy tak, ładne gry. Ładne okay? gry. No. Tematyka. Tematyka. tematyka musi mnie interesować, ale tutaj nie mam takich przykładów, które mógłbym powiedzieć, o, taka tematyka mnie, yy, że ta mm -hmm. będzie tak, a ta, a ta tematyka będzie na nie. Mm -hmm. Na pewno gdzieś tam fantaz jest na tak? Mm -hmm. Jakiś mroczny klimat horroru jest mm -hmm. na tak? Ale rolnictwo jest na nie. Okay. Ale nie jest to. Nie jest to powiedziane takie wprost mhm. i tu muszę przeczytać krótkie lore na temat gry i świata, w którym jest zbudowane, e, tak. żeby zdecydować, czy te gramy interesuje, tak. czy nie. Na pewno dużym plusem jest to, jeżeli gra jest na licencji czegoś, co ja dobrze znam i bardzo lubię. Takie z własną tak. pierścienia, czy takie z obcym, czy tak jak jest właśnie z Max vs. Minions, bo mhm. ja lubię lola i lubię ten świat, tak. więc to na pewno jest promowane u mnie. Jesteś w stanie w głębiej wejść wtedy w tą tak, i Tak, tak. I bardziej się wczuć. I to no. też dodaje tego klimatu i nawet mm -hmm. jak gra jest sucha, to dla mnie nie jest, dlatego mm -hmm. dla mnie Sagrada nie jest grą suchą, bo mm -hmm. ja czuję, że jestem tym witażystą, mm -hmm. czy na przykład Azul, bo ja byłem w Portugalii, byłem na tej Sintrze, mm -hmm. e, e, więc e, mm -hmm. in, inaczej tą grę odbieram. Y, Okej, okay, ale y, mówisz fantazy ale sci-fi też, no bo Alien to, to jest sci-fi, tak? E, tak, ale z tym byłbym ostrożny, mm -hmm. bo często zobaczyłem taki bardzo brzydki nawyk, że jak wydawca gier, czy producent, mm -hmm. czy ktoś to wymyślił tą grę, nie wiem jak dokładnie są gry mm -hmm. produkowane, jak nie wie co, w jaką tematykę wcisnąć grę, to wciska ją mm -hmm. w science fiction. Mm -hmm. I jest to takie... Albo w rolnictwo bo na nic. I zmieniamy wtedy owce w chleb, a chleb w, e, w tych Tak. Drwali, i, tak i i i i... Jest trochę przesyt gier science fiction, mm -hmm. i chyba ten przesyt sprawia, że już nie chcę mieć kolejnej gry science fiction w swojej kolekcji. No, sci-fi jest na topie, nie? Tam, powiedzmy tak jak kiedyś zombie było, albo wampiry. No, wydaje mi się, że teraz sci-fi tak mocno... Jest, uważam. ale jest ten sci-fi fajny i jest no. ten gorszy. Wszystko zależy, jak jest, jak jest wydane i w którą stronę tu pójdzie. Okay. Lubię, jak gry są nieschematyczne to kolejne mm -hmm. kryterium. Mm -hmm. Czyli coś, co wyróżnia. Czy mechanicznie, czy... Nie wiem, nawet kampania może reklamować czymś, czymś jakoś promować tę grę, co, co mnie wyróżni, tylko żeby to nie było jakieś puste słowa, tylko rzeczywiście się to przekładało. Mhm. A dodatkowo fajnie jak jest zawarta w niej jakoś unikalna mechanika, bo wtedy gra zostanie w mojej kolekcji, jak wiem, że takiej gry nie ma. I, mhm. tak, I bardzo ciężko, jak będę chciał zagrać taki typ gier, to ja nie zagram taki typ gier, bo tylko to to ma. Mhm. To... Ale kupujesz niedostępne gry, na przykład, nie wiem, na przykład takie, które skończyła się licencja i tam, nie wiem, Urhammer. i kosztują o 1000 złotych. Ale... Nie, to, znaczy, jeżeli. To też jest. Nie wiem skąd to się bierze, że jak gra jest niedostępna, i nawet to nie chodzi mhm. o to, że jest już nieprodukowana, czyli tylko czekamy mhm. na dodrów to ratownie ta gra jest 30 czy tam 50 zł droższa i no. ludzie ją kupują tylko dlatego, że jest niedostępna. No prawa rynku. No. No. No jest, jest coś takiego, nie wiem, czy to FOMO, czy ten... Potem Janusze Biznesu je sprzedają na OLX za, za, nie wiem, Wiedźmin na przykład, który nikt nie chce tego kupić za no. 50 zł, na OLX jest za 400, nie? No. No. No, ale to, że wciąż on tam jest za 400, nie znaczy, że ktoś go sprzeda, na szczęście. Tak, dokładnie. E... Ja taki gier nie kupuję. Mhm. Mało jest gier, które które są niedostępne, a ja bym chciał mieć. Mhm. Nawet nie, nie jestem w stanie sobie takie przypomnieć. Jedyne co, to może nie ma w wersji polskiej, mhm. albo dostępność w Polsce jest bardzo mała, mhm. bo musiałbym je zamawiać od strony wydawcy, mhm. a wiadomo, ta przesyłka ze Stanów mhm. trochę kosztuje i to tam gdzieś odstrasza, mhm. bo wiadomo, gra może być mierna, bo mhm. mogę znaleźć równie dobrą tutaj w Polsce, a właśnie, ale wolisz kupować wersje polskie, czy nie, nie przeszkadza Tobie kupujesz angielską, czy na przykład czekasz na, jeżeli wiesz, że wyjdzie polska wersja, mhm. a masz możliwość kupienia angielskiej wersji, to poczekasz na tą polską wersję, czy kupisz od razu tą angielską? Poczekam na polską wersję, mhm. bo gram głównie z Polakami i nie chciałbym, mhm. żeby dla kogoś... Czynkiem limitującym tak. było to, że gra jest po angielsku i nawet stawianie kogoś w takiej niekomfortowej sytuacji, mm -hmm. że nie rozumie jakiegoś słowa wiadomo, no są ludzie, którzy się tym nie przyjmują, ale są tacy, no. którzy będą siedzieć i ci... nawet, nawet nie powiedzą, że mam, nie rozumieją. Mam, mamy w ekipie kilka osób, które woli, woli grać po polsku, tak. bo gdzieś tam ten język, no nie każdy musi być ekspertem językowym. Ale nawet no? dla mnie, no jest no. mi na pewno przyjemniej rozumieć każde słowo, bo są, wiadomo, są gry których słownictwo nie jest jakieś wyszukane, ale tak. byłaby to, nie wiem, gra o po angielsku, gdzie byłoby jakieś słowa z, z staropolszczyzny przetłumaczone mm -hmm. na angielski. Niekoniecznie bym to, to, nie to rozumiał i nie mm -hmm. byłoby to dla mnie fajne, że np. nie rozumiem tytułów bohateru, bo tam jest tam mm -hmm. jakiś tam sierżant, albo cokolwiek innego. Mm -hmm. Ja na przykład nie wiem, nie, znam tekst, wiem co robi, ale dokładnie mm -hmm. ta oprawa graficzna, już reszta e, wizualna, no to jakby wiem, języcy chyba tego nie rozumiem, a wiadomo teraz nie be, nikt nie będzie mi tłumaczył, czy to znaczy mm -hmm. kapitan, dowódcę, czy tam ka każdy inny. Bo każdy z nas się potrafi porozumieć po angielsku, ale tak takie e, słowa... Z, bardzo mocno z, e, hermetyczne, które tak, są tak. używane w, w jakichś tam bardzo e, e, rzadkich Sytuacja, tak, tak, tak. To, okay. Dobra, wracamy do tej topki, bo już. Tak. Okej. Okay. Zacznij, nie wiem, tam miejsce piąte, czy masz jakieś tam jeszcze wyróżnienia? Eee, Wyróżnień chyba nie mam. Jedyne co to bardzo lubię grę Inis. I mm -hmm. uważam, że to jest gra niedoceniona, mm -hmm. bardzo mocno się promuje, czy Rising Sana, czy Blood Rage'a, jeżeli chodzi mm -hmm. o takie wor y worker. placements, y o takie, Dudes on the maps. dokładnie. Tak. A ten inny dzisiaj jest dzisiaj zapomniany, a to jest Aha. bardzo dobra gra, jest bardzo wysoka regrywalność, tak, tak. Jak w tym remiku. Tak, ma mapa so, jest modularna, jest tak. Ta gra jest tak. piękna i jest karty takty, które Pół roku, czy mhm. taktyk. W ogóle to mechanicznie jest super tak, rozwiązane. Jest, Ten drafcik, tak. Jest, i... Tam się wszystko spina. Mhm. Fajne jest to, że jest kilka dróg do zwycięstwa mhm. i się tak przepychamy, kto pierwszy to osiągnie. Super. No Jedyne prawda. co mógłbym się przyczepić, to może być taki syndrom wszyscy na jednego i bardzo łatwo jest kogoś tłumaczyć. To, to też jest fajne, wydaje mi się, że jak ktoś bardzo mocno idzie do przodu i już powiedzmy ta śnieżna kula się zaczyna robić mhm. i, i ktoś faktycznie tam bardzo mocno wychodzi, to wszyscy widzą nagle, tak, że on e, już tak. jest blisko tak, tak, tak. i Bo to trzeba jeszcze tam zadeklarować, że. Tak, to trzeba jest zadeklarować. Blisko. Więc niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. E, mi się wydaje, że to jest jednak na plus w tej gry. No to każdy sam może zdecydować. Wiadomo, każdy tak, z nas... Wygrałem w nią, także. No mi to się le, to lubisz. Ja też nie, raz w nią wygrałem, to lubię. Okej, okay, czyli to było takie wyróżnienie. Tak. E, no i miejsce piąte. Tak. E, miejsce piąte, nie piąte, bo ja trochę podzieliłem moją topkę z gruntu na typ gier. I okay. jeżeli chodzi o euro, Dobra. to po prostu gra Wszechczasów. czasów. To jest odkrycie. 2021. Ale to już jest miejsce pierwsze czy... e, nie, nie mam tak podzielonego. Mm -hmm, po prostu mm. lubię tą grę, bardzo ciężko mi powiedzieć, że to jest moja lubona gra, bo potem się zdrowia, ale ja tam też lubię. I dlaczego ona ma być na drugim? Nie, nie mam takiej najulubieńszy, najulubieńszy, z którą bym pojechał na, bez, bez, na bezludną wyspę, bo okay. jak mam ochotę na euro, to no. wybiorę tą grę, o której właśnie powiem, i to jest Dinosaur Island. Mm -hmm. Po prostu cudowna gra, tam się wszystko spina, jeżeli chodzi o tematykę, mechanikę, jest okay. przepięknie wydana, jeżeli chodzi o stosunek ceny do zawartości, jest przeogromny. Tam mm -hmm. jest... Tyle komponentów i wszystko jest w fajnych kolorach, tylko tu trzeba uważać, bo to co dla mnie jest fajnym kolorem, dla niektórych może razić One po Ono są oku. takie troszeczkę żarówiaste. Tak, są lata 80. Z tego co, 80, z tego, co no. mi się wydaje. i 80-90 no to, to jest ogólnie, jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Dino Island, to jest to gra w odtworzenie własnego parku jurajskiego, takiego jak kojarzycie z filmów. No, dokładnie tak. Tak, mieszacie geny, gdzieś tam tworzycie dinozaury, tworzycie ten park jurajski, musicie uważać na to, żeby te dinozaury nie pożarły waszych, waszych odwiedzających, także to jak patrzyłem na to mechanicznie pod względem połączenia mechaniki i tego Lore całej tej gry, no to, to jest, tak, klimatu jest po prostu no, 10 na 10. Dokładnie tak. To chyba moją taką ulubioną mechanikę to są właśnie odwiedzający. Mm -hmm. I to, że jeżeli przesadzimy z stopniem atrakcyjności naszego parku, mm -hmm. a zaniedbamy bezpieczeństwo, to dinozaury uciekną nam z naszych klatek i poz, poz, poz, pozżerają nam naszych odwiedzających. I chyba najciekawszą mechaniką właśnie z tych odwiedzających jest to, mm -hmm. że e, są tam chuligani, którzy są na, e, na różowo, mm -hmm. to bardzo, są, to są bardzo dziwni chuligani, którzy zawsze piersi wchodzą, nie płacą mm -hmm. za wejście i jeżeli dinozaur ucieka, to jako, piersi, jako pierwszy ucieknie, więc ani nie dostajemy zysku za niego, ani e, też jeżeli dinozaur ma coś zjeść, to nam naszego patrona, czyli, czyli gościa. Sobie... Co bardziej płacą, tak? Dokładnie, no. tak. Okay. I tam wiem, że jeśli chodzi o kasę, to zawsze jej brakuje, tak? Jest taka dosyć krótka kolderka, no bo wszystko. Coś mocno kosztuje, tak? E, to zale zależy, jak się mm -hmm. gra. Ja takiego odczucia nie miałem, ale ja jestem dosyć skąpy. <laughs> e, trzeba uważać trochę na, suro na swoje surowce, bo mm -hmm. tam, jest, tam są geny i to też jest super, bo jestem biotechnologiem zawodu i. No tak, i od razu twój temat. Nie? Tak, tak, tak. I te, te kości są w takiego bursztynnego koloru, mm -hmm. a w lore jest osadzone, że, ten, że te geny pobiera się właśnie tam z. z, z tam Coś tam jest zatopione w bursztyn mm -hmm. bursztynie, czy to jest tam mucha, czy. Mm -hmm. Czytam skrzyp, eee, także jeżeli jesteś biologiem, biotechnologiem albo po prostu Pasjonatę. kochasz dinozaury, to jest to gra dla ciebie. To... Okej, okay, dalej, co tam masz? Dalej, jeżeli chodzi o karciankę, to... Swoi... Okej, okay, czyli to wygląda tak, euro, najlepsze euro, tak, to jest karcianka... Euro. Na... Tak, i najlepsza karcianka dobra. i tak będzie dalej. Powtarzam, Dinozaur Island, najlepsze tak, euro. najlepsze euro, jakie grałem. Jeżeli chodzi o karciankę, to mhm. z karcianką miałam długi czas problem. Szukałam takiej swojej karcianki i moja droga była dosyć długa i kręta, bo mhm. było od prostych Star Realmsów, przeszło to mhm. do Hero Realmsów, co nic nie zmieniło, ale było trudniejsze mhm. też Mage Wars Arena. Mhm. I koniec końców trafiłem na Sorcerera mhm. przez jednego z youtuberów. Zakupiłem tą grę, bo bardzo spodobał mi się pomysł łączenia mini Talię w jedną talię. To jest gra pojedynkowa, mhm. w której musimy zdominować trzy dzielnice, dwie, dwie z trzech dzielnic, a do tak dokładnie to ją po prostu zniszczyć. E, dzielnica ma punkty życia i decydujemy w mniejszy bądź większy sposób, czy czy mamy zadać obrażenia dzielnicy, czy też e, poplecznikom, mhm. którzy, którzy, e, poplecznikom wroga, którzy, którzy tej dzielnicy bronią. E, gra jest osadzona w takim dark fantasy, e, co jest niespotykane, bo ma, mało jest mrocznych gier e, na rynku planszówkowym. E, pomysł łączenia... No tak Jeżeli jest mroczna gra, to albo z hulu, nie? E, no, to albo... to coś z tym jest. Tak. A tak to ciężko powiedzieć. Teraz są so ten um, London, tak? Terror of London, London, tak. I to jest coś, znaczy, nie powiedziałbym, że coś, coś podobnego, bo to mhm. nie jest podobne, ale tam jest no, podobna szata graficzna, z <grym> tego co, co się <grym> orientuje, choć nie wiem, czy tam nie jest mroczniejsza, bo tutaj co wciąż jest gdzieś tam fantazy, a <grym> Terror of London to jest, to jest stricte horror. No, no. A tak to albo masz do wyboru zombie, albo... No tak, e, ale te zombie alieny, w ogóle nie są nie? straszne. No tak, no, każdy lubi zombie. Nie? Także... Jeżeli chodzi o Sorcerer, to te karty niektóre są wręcz niepokojące. Mi się akurat udało dorować edycję z Kickstartera, więc mam też tam dodatki typu Asylum, mhm. gdzie e, ikony, znaczy ikony czy obrazki na, na tych kartach są... że jak się na nie patrzy, to chce się je odwrócić czasem. E, jeżeli chodzi o samą mechanikę, czy, czy sam gameplay, to tworzymy talie z trzech mini, mini deków. Jest to postać, miejsce i szkoła, w której się uczył, i każda jakby te, ten wybór daje nam różne, różne rzeczy. No i się pojedynkujemy ze swoim przeciwnikiem, bo jest to gra dwuosobowa. Można grać niby w czterech, ale nigdy nie próbowałem. No jeszcze ja ja tu muszę przyznać, nie jestem w stanie Markowi nic pomóc, jeżeli chodzi o omawianie tej gry, bo jeśli chodzi o karcianki, to jestem strasznie ułomny i nie wiem, jakoś się odbiłem od karcianek, także chyba przez Magicka, bo... no ale to nic, to jest na inny, na inny odcinek. E, dobra. E... Jedyne, co muszę wspomnieć, że tam y są kości. Okej. Okay. I mnie nie irytują, bo jest dużo możliwości przyrzucenia tych kości. Mhm. Ale jak ktoś nie lubi kości, jak widzi grę z kośćmi, to ma awersję, to niech po nią nie sięga. W, w, jeśli chodzi o kości, to muszę przyznać, że połączenie karcianek plus kości jest super pomysłem. Przy, na, na przykład w Zakazanych Gwiazdach, gdzie pojedynek, e, czy tam walka, e, właśnie opiera się na, najpierw na rzucie kośmi, a potem na modyfikowaniu te, tego rzutu e, przez karty. Więc to nie musi być tak, że akurat rzutkości jest strasznie losowe w grach, grach karcianych. No bo to nie jest fane, że rzucamy no, szóstkę i zabijamy, rzucamy tak, zero, 0. Tak, no to tak, jesteśmy dokładnie, zabijanym. Dokładnie. Tam nie jest tak to rozwiązane, tam się wyrzuca albo pudło, albo trafienie, albo trafienie krytyczne i przy mhm. trafieniu krytycznym samemu się decyduje co chcę zadać obrażenia, czy w poplecznikach, mm -hmm. czy w dzielnicę. Mm -hmm. A jeżeli zwykłe, zwykłe obrażenie, to wtedy przeciwnik decyduje. Mm -hmm. I stop, tam daje to duże pole do popisu i do manewru, mm -hmm. gdzie to zadać, to obrażenie. Bo tam każda karta jest unikalna i, i wejście na arenę daje zupełnie mm -hmm. różne efekty. Więc jednej karty chcemy pozbyć się szybciej, a innych, a inne, na mnie, tak jakby to jest nasze mięso armatnie. Okej. Okay. Co masz dalej? Jeżeli chodzi o kooperację, mm -hmm. ja nie jestem mega wielkim fanem kooperacji, no, okay. ale mam dwie tutaj w swoim spisie, które, które podam, ale jedna to będzie typowo mm -hmm. Karcianka, a druga gdzieś tam jest bardziej w, na licencji. Okay. Jeżeli chodzi o, chodzi o pierwszą to jest IonSend, o którym już wcześniej spo, wspomniałem. Mm -hmm. Pewnie wszyscy znają, wszyscy, wszyscy lubią. Plusy to to, że można grać solo, mm -hmm. <laughs> plusem jest to, że ta gra działa w każdym składzie, czy w dwóch, czy w trzech, czy czterech osobach gra się praktycznie tak samo, wiadomo są Nemezis, które, bo tam walczymy z Nemezis, jeżeli chodzi o krótkie lory, bo od tego powinienem zacząć, mm -hmm. to musimy walczyć z Nemezis, czyli takimi przedwiecznymi, którzy, którzy pootwierali bramy i przez te bramy całe zło tak. Świata przydziera się do naszego. No, bardzo oryginalnie. No. No, tak, tak, tak. A, e, a my musi, staliśmy się magami, którzy zaczęliśmy czerpać mm -hmm. moc tych bram i nauczyliśmy się z nich korzystać. Czyli kto mieczem wojuje, od tak. miecza ginie. No. To chyba z Pawłem, tak? Lubisz w to grać. E, tak, z tego, ale pamiętam. z Tobą też mogę w to zagrać. No, muszę spróbować. Ty masz dużo gier, w których nigdy jeszcze nie zagrałem, także mamy co nadrabiać. Tak, jeżeli chodzi o opusy do Inseda, to jest mnóstwo dodatków. i mm -hmm. Mnóstwo wychodzi, jest yy, dużo. No nie wiem czy to jest plus. Kur... <laughs> no ale plus dla drugich minus. E, mhm. Na pewno jest ogromna regrywalność, Nie mam mhm. problemu grać przeciwko temu samemu Nemezis e, 3, 4, 5 razy. Może mhm. nie z rzędu, no. ale też jest taki. No, to jest właśnie problem w grach e, kooperacyjnych, że one w pewnym momencie ciągle są takie same. Nie? I ta powtarzalność jest taka, że kurczę, na przykład w pandemika nie. Cały czas robisz to samo. To jest super gra, uh -huh. ale w pewnym momencie, ile można to, to, to w ten sam sposób działać. Nie? A tutaj no mówisz, że, że spokojnie możesz zagrać kilka razy, i jakby przez tą masę dodatków cały czas jakby zmieniać y, tą tą rozgrywkę. Do, dokładnie tak, bo tam jest y, rynek, który sami możemy tworzyć albo mhm. wrzucić sobie w stronkę jakie dodatki mamy sam nam wybierze ten setup mhm. naszego rynku i to nam definiuje tak naprawdę co będziemy chcieli iść, ale też nasz sojusznik, czyli to z kim będziemy grać. Y, trochę zmienia nam e, nasze podejście, bo tam nie mamy, tam nie ma gracza alfa. Mhm. I nawet jakbym ja chciał ci powiedzieć, masz zrobić to, to ty możesz powiedzieć, że masz mnie delikatnie gdzieś i zrobisz coś innego. I to jest fajne, że każdy coś tam robi dla siebie, ale dla wspólnego dobra. Jedyne takimi e, miejscami, gdzie można doradzić, bo... W, niekiedy w grze jest do wyboru, który gracz coś robi, no to wtedy można, można podpowiedzieć na zasadzie, może ja to wezmę, bo widzisz, że ja tu mam dużo już e, e, czarów, które czekają na, na aktywowanie i może teraz ja przejmę pałeczkę, więc... Okay. E, I druga gra kooperacyjna? E, to jest Legendary Encounters. Okej. Okay. I... To też jest gra, w którą bardzo chcę ze sobą zagrać. E, bardzo mi miło. Super gra o obcym. Top 100, chyba BG, tak? Tam... A chyba jest chyba na 102 teraz. No gdzieś że... tam ocierasz się, nie? O tą setkę. Tak, tak, ja byłem trochę sceptycznie nastawiony do gry, gdyż tam jest tylko cztery, tam są tylko cztery scenariusze. Mhm. Tak samo myślałem, co zagram cztery scenariusze i to I koniec. koniec no. no i to jest takie, jakby trochę podobne z tym IOS Endem, bo mhm. tam też się tworzy talie startowe, czy znaczy talie, baraki startowe. Mhm. I możemy sobie. Co tak, daje regrywalność? Tak, możemy sobie nawet ustawić, że będziemy grali czterema różnymi postaciami Ripley. Mhm od pierwszego do, bo tam jeżeli chodzi o scenariusze, to możemy być od pierwszego obcego do przebudzenia bodajże. Mhm. I te cele naprawdę pokrywają się z tym, coś, co trzeba zrobić w filmie, w sensie co robią w filmie. Karty, które, które są przypisane do danego scenariusza, bo tam jest ściśle określony setup, ale też można to robić według własnej inwencji. Mhm. E pokazują na kartach, jest taki, to co jest napisane na kartach i to jak się nazywają. Te całe lore jest wzięte z obcego, teksty są wzięte z obcego, to co karta robi, czy to co na karcie jest pokazane, koreluje z tym co karta robi, czy zadaje obrażenia, czy też tekst na karcie mhm. nie jest wzięty znikąd. I to właśnie... daje taką filmowość w tej grze. Dokładnie, tak? dokładnie, hmm. dokładnie. Dodatkowo bo najciekawsze, najfajniejszą rzeczą, którą którą się w Legendary Encounters uzyska, to jest taki poziom zagrożenia, takie niebezpieczeństwo, bo mm -hmm. tam z, jakby powiedzieć, z siedliska wychodzą mm -hmm. karty i my dokładnie nie wiemy co tam jest. I tam może mm -hmm. być wszystko, tam może być od jaja. Z gniazda. tak? Z gniazda, tak. dokładnie z gniazda. E, e, tam może być od... E, nie chcę używać angielskich słów i stąd, mm -hmm. stąd się bierze, że wymyślam swoje po polsku. Dawaj, będziemy tłumaczyć. No. E, z, z gniazda mogą wyjść od jaj mhm. po, po, nasz, po ktoś jakiś sojusznik, bo to tak. może być na przykład dziewczynka ponejrze z drugiej części obcego, mhm. e, która jak odkryjemy ją odpowiednio szybko, to możemy ją włączyć do naszego deku, bo to mhm. wciąż jest deck buildingowa gra. Tak po rzeczy, które nie chcielibyśmy odkryć, czyli na przykład Facehagera. I wtedy mm. musimy go bardzo szybko zabić, bo jeżeli tego nie zrobimy, to w końcu dostaniemy chestbustera i, mm. i staniemy się obcym. To, co jest fajne w tej grze, to to, że tam jest dużo modułów rozgrywki. Mm -hmm. Bo taki najprostszy to ten, który powiedziałam, ale mamy, jeżeli gramy na większą ilość osób, to jest ciekawszy moduł. Bo wtedy mamy ukryte agendy, mm -hmm. czyli bierzemy tyle karty dobrych agent Ile jest graczy, plus jedna zła. Mhm. I każdemu graczowi losujemy jedną losową, dajemy jedną losową. I my nie wiemy, znaczy my sami wiemy, kim jesteśmy, ale nasi, so, nasi sojusznicy nie wiedzą. I Czyli to jest wtedy kooperacja jest z ukrytym, ukrytym zdrajcą. Ukrytym zdrajcą. I jeżeli z siedliska wyjdzie karta y, ukrytej agendy, mhm. to osoba, która ją odkrywa, może, musi wskazać gracza, kto ma, ma pokazać swoją agendę. Mhm. I może wskazać też siebie, bo jeżeli jest dobrym, no bo z założenia jest więcej dobrych, y, to pokazuje wtedy, że jest dobrym i nikt nie musi się go bać. Mhm. I to trzeba manewrować, bo jeżeli się się złym graczem, to wiadomo, no nie można od razu tego pokazać. E, a jeżeli e, jakby drużyna wygra, to jak ja jestem złym graczem, no to ja przegrałem. Bo moim zadaniem wtedy jest e, sprawienie, żeby wszyscy umarli, mhm. e, a żeby obcy przyleciał ze mną na ziemię. Okej, okay. no tak. Gramy w Nemezisa czasami, także to jakby... Em... Te kwestie są w miarę podobne, ale z tego co wiem, no, jeżeli chodzi o taką grę w klimacie hmm, Aliena, to Legendary Encounters mocno wygrywa z Nemesisem, jeżeli chodzi o takie gry typowo, typowo właśnie w świecie Aliena. No, niby Nemezis nie jest w świecie no, okay, no, ale No okej, no gdzieś tam w świecie tych e, obcych, którzy wyłażą Tobie z brzucha, no. A to jest bardzo ciekawy temat Nemezys, w ogóle jest od, na kolejny podcast, na jakikolwiek podcast, żeby mm -hmm. ktoś poruszył temat e, własności intelektualnej Nemezisa. No ale widocznie jest to na tyle dobrze zrobione, że tam nikt, że nie ma żadnego problemu i prawnicy e, jakoś to rozwiązali. No dobra, co jest dalej? Ostatnia gra. Okej. Okay. To będzie chyba najlżejsza gra ze wszystkich. I to są szarlatani. To taka bardziej rodzinna gra, wydaje mi się... No, tak, rodzina, Ale i zagram w to i z graczami. Bo tak. jak przyniosłem to na spotkanie z moimi planszówkowymi gigami, to chyba każdy sobie ją zakupił. Tak, mam, mam jest... też swój egzemplarz po, po rozgrywce z Tobą. Dokładnie. A jeżeli ktoś nie zna, to jest to gra z mechaniką puszelak. Tak. I jest to tak fajnie zrobione, bo jeżeli... Przesadzimy ze swoim szczęściem i będziemy mieli pecha. To nie jest tak, że nie dostaniemy nic. Tak. Tylko zawsze coś tam możemy z tego wybrać, i nie ma możliwości, że któryś z graczy odskoczy w punktach, bo jest tam mechanika tych ogonów szczurzych, i jak ktoś im dalej jest, tym ja szybciej go gonie więc tak ja naprawdę. Czas... Jest to fajnie yy, zrównoważone. Tak, i jest to taki trochę wyścig. Czuję się, tak. wyścig, czuję się, że tam inni gra gracze są mm -hmm. za nami, gdzieś tam blisko i mm -hmm. że musimy naprawdę się, się spiąć. Super super emocje są przy wyciąganiu, za każdym razem, jak wyciągasz tego siódmego, nie wiem, te, te, to... mlecz, ja tam, to jest mlecz. mlecz? <śmiech> Każdy to inaczej nazywa. Tam... Pieprz, mlecz, te białe kuleczki. Ciekawe, czy mi się, tak... się nazywało oset? Nie, nie wiem. mam pojęcia. Ja, mi się wydaje, że to są te takie roślinki białe, które w zimie one jeszcze są, nie? i tam one tak strzelają, jakie się ten nadepnie, na przykład nie? takie białe kuleczki. Nie tak. wiem, co to jest. No dobra, ok. Chawka <laughs> tylko napisz. <laughs> Okej, okay, no, ale no, są strasznie wkurzące. i właśnie w czwartek grałem w szarlatanów. I po prostu dwa razy um, w, dwóch, w dwóch kolejnych turach wyciągałem cały czas te białe gówno. Nie? No nie, niekiedy no, można mieć pecha, ale tak, to jest tak. na tyle lekka gra i na tyle szybka, że mhm. nie może no, jest, nie, nie, nie jest to w żaden sposób. Nie masz, nie masz w żaden sposób złe, w tej grze, bo tak, tak, tak się jednak. dobrze bawisz, że masz tu gdzieś, że, że, że na przykład masz pecha nie? i tym razem ci nie pójdzie. nie? Ale mimo wszystko, um, mimo że ta gra jest um, niby push luck, jest taka rodzinna, to gracze, tacy bardziej zaawansowani, też tam znajdą dużo dobrego, bo jednak ustawianie w odpowiedni tak, sposób tak, tak. tych różnych składników jednak daje tobie jakieś kombinacje, nie? Tak, tam są, można tworzyć fajne kombosy, w zależności od tego, jakie tam wybierzemy mm -hmm. kartę i którą stronę odwrócimy, mm -hmm. naprawdę możemy zobaczyć fajną kombinację i jak nam się poszczęści, jak zatrybi, to naprawdę możemy pójść mm -hmm. mocno, mocno w punkty. E, właśnie teraz al, albo ty, albo ja musimy kupić tą karczmę pod pękatym kuflem, bo to. To jest, jest... Z tych samych aut autorów. Tak, Ta, tego Wolfgang Warsz chyba on się nazywa i faktycznie też jest mechanika push On teraz Aha. chyba cały czas będziesz szedł w tą mechanikę, bo dobrze mu to wychodzi nie? Nie. odcinanie kuponów, coś tak czy... okay. czyli e, e, najbardziej ulubione gry mamy za sobą tak, okay. zdecydowanie no to teraz te, które Cię najbardziej rozczarowały Uuu, no dobra to tak chronologicznie tak narazisz pierwszą... się teraz wielu osobom A, chronologicznie idąc to takim moim pierwszym rozczarowaniem to był Robinson Crusoe. Okay. Jak ja przeczytałem na tych forach na BGG, a to były pier, pierwsze krok, ja nawet nie widziałem, że BGG to jest jakiś taki tam poważny, mm -hmm. poważny portal, znaczy chyba wciąż no, nie jest poważnym portalem. No jest najbardziej, e, najczęściej odwiedzanym portalem. tak to nazwijmy. I tam wiele osób ma w topkach to swoją grę, jak To no, jest w top 100. Tak, wiem, to dokładnie. I polski autor, i mówię taka zawartość, mm -hmm. biorę w ciemno. I wziąłem, i na początku jak czytałem tą instrukcję, to tam naprawdę byłem zajarany. A to była jedna z moich pierwszych gier. Mm -hmm. A ta instrukcja nie jest łatwa. I nawet mm -hmm. musiałem się odnoźć do angielskiej, bo niektóre rzeczy nie są wyjaśnione w polskiej. Przynajmniej na, na, na, na tamtejsze moje czytanie, mm -hmm. które było ograniczone na, no na tak. ten moment to jak zacząłem grać w tą grę, mhm. to ja chciałem czuć przygodę, mhm. a czułem suchość. Czułem się, że robię coś tylko po to, żeby umrzeć. Ale to nawet to, to nie, nie, nie, do, nie do końca to określam, że... No ta gra nie wybacza, nie? I, a czasami też chyba nie wybacza w taki niesprawiedliwy sposób. Nie, nie, nie mogłem sobie pozwolić, a idę tam sobie pozrywać drewno na, na inny kafelek, Aha. bo ja wiedziałem, że jak ja zrobię coś, czego nie powinienem zrobić, to ja umrę. Mm -hmm. A to nie polega na tym przygodzie. Przygodzie polega na tym dla mnie, że otwieram kufer, znajduję tam amulet i tym mm -hmm. amuletem po prostu świecę na odległość mm -hmm. i potwory uciekają. No ale... Albo mogę trafić tam trupa, który mnie zabije. No, tak. no ale ty, ty, ty, tysiące graczy. Gra w to, nie? No tak. I... grają ta, właśnie no. solo, bo ja też próbowałem to solo i to była właśnie na mnie katorga, bo tam musiałem, ta narodę trzeba pamiętać, co się po kolei robi, a mnogość zasad i mikrozasad, kiedy nie ma drugiego gracza, który nad tym nie czuwa, mhm. kończy się tym, że albo musiałam wertować co chwilę instrukcję, bo nie wiedziałam, co w danym momencie nie. się robi, a są tak sprzeczne, yy, dziwne sytuacje w grze, że trzeba się doszukiwać tej informacji albo rozrobić na mhm. I to jest, to jest jednak plus tej gry, że można koniec końców yy, robić zasadowo to, mhm. co, co by się zdarzyło w realnym życiu. Bo tam są takie sytuacje, może nie z realnego życia, ale takie życiowe sytuacje. Do, do, dobry, dobry sim, um, rozbitka na, na plaży. Tak? E, do, do, dokładnie. Więc jakby kierować się zasadami fizy fizyki, czy tam... biologii tak, czy innych tak, tak, czy tam tak, tak, zasad przyrody. To, tak. to, to, to ratuje. Ale mhm. tak poza tym to... Znaczy to, to jest, myślę, że to jest gra, która albo kochasz, albo nienawidzisz. Ona nie jest, nie, nie przechodzisz obok niej obojętnie. Nie? No ja nie, ja, możecie, ja nie przeszedłem. może ją. Ja nie to, że nienawidzę. No. No, to nie jest gra dla mnie. no Jasne, no i ten, ale na pewno jest, jest kilka tysięcy osób, czy tam kilka kilkadziesiąt tysięcy osób, które uwielbiają tę grę, więc to nie, nie będziemy tutaj... Tak, ale myślę, że to jest głównie kwestia oczekiwań, że mm -hmm. bardzo często mam oczekiwania co do jakiejś gry i to nie jest wina nikogo, że ja miałem inne oczekiwania. No oczekiwanie się niż gra... od tego. No. Tak, tak. Po prostu chciałem, żeby to była taka gra, a nie była. Ale to jest tylko mój problem, że ja chciałem, żeby taka gra była, no bo taka nigdy nie miała być nawet. No. <laughs> Okej, okay. co, co dalej? Co porobi Robinsonie? Co po Robinsonie? Brzdęk. Brzdęk ci nie poszło? Brzdęk, zwykły. E, A, ten, okay. ta, ta jedynka. No. A tylko i wyłącznie dlatego, Żeby przy, szed... chyba ze na ten hype. A. Bo w, w, w, wszyscy mówią, że to jest najlepsza gra ever. Po prostu no, jak zagrasz to się zakochasz. No ja zagrałem. No takie, dobra, to zagram drugi raz i już mhm. trzeci raz mi się nie chciało w to grać. Wydaje mi się, że to jest super, e, dla, dlatego jest tyle pozytywnych opinii, bo to jest świetny taki filerek, e, gdzie osoby, które nie grają w gry albo mało grają w gry, są w stanie wejść w to i się świetnie bawić, e, bo te zasady nie są jakieś mega trudne, a za to dają dużo możliwości e, e, podczas grania. No tak, właśnie fajnie no. można e, osobom, które nie grają wprowadzić, może fajnie osoby osobę wprowadzić świat planszówek, no bo... Mhm. Ta planszówka łączy wiele różnych rzeczy, bo tam jest trochę przygody, trochę poruszania pionkiem, gdzieś tam tak. chodzimy, czujemy ten klimat, że tam coś tam, jakieś niebezpieczeństwo. Czekamy, trochę, uciekamy, tak, trochę tak. zbieramy coś. Tak, nie, tak, tak, i... więc nie jest to no sucha deck -building, karcianka, nie, gdzie ten no gminnik no, tak. jest świetną mechaniką. To muszę przyznać sam, jako gracz, który nie lubi karcianek. Nie? Także, chociaż brzdęka uwielbiam. No, ale brzdęk według mnie nie jest karcianką. Tak? No. Ej, każda gra jest trochę karcianką. Jakże no, to... jest są karty, to... No, to trochę karcianka. Nie? No, tak, dokładnie. Nie, ale to znaczy według mnie, brz... odkąd brzdęk w kosmosie, to no, kiedyś uważałem brzdęk za super gra, a teraz uważałem, że to jest fajna gra, ale brzdęk w kosmosie jest dużo, dużo wyżej. Nie? No, ja teraz przejdę do Brzdęku w kosmosie, bo ja brzdęk w kosmosie też miałem. No tak. I też sprzedałem. No. I to też jest trochę rozczarowanie. A dlaczego? Mhm. E, I to już chciałem trochę powiedzieć wcześniej, że jest dużo gier, które, w których ja nie zagram z rodziną albo z kimś, kogo, kogo prążówki nie interesują albo kto mało grywa mhm. prążówki, ani z prążówkowymi gikami mhm. bo dla nich to będzie za nudne, a dla tych... Pierwszych będzie pro... Dla pierwszej będzie za prosta, a dla tych drugiej będzie za trudna. Mm -hmm, Jak tak. nic nie pomyliłem. Dla, dla tych pierwszych za trudna, dla tych drugich a, za trudna. No, wszyscy okay. wiedzą o co chodzi. No. I taki dysonans potem jest, że nie mam w to z kim grać. Mm -hmm. Że wolę wtedy wyciągnąć, wolałbym wyciągnąć tego pierwszego brzdęka załóżmy. Tak. Dla takich, znaczy na pewno, pierwszy brzdęk jest bardziej rodzinny. Ja mm -hmm. W drugim brzdenku trzeba już bardziej kombinować. On jest teoretycznie, tak wszyscy mówią, że bardziej gamerski. No i pytanie jakichś znajomych, nie? To, no, no, no, to może to jest właśnie to, że ja nie tak. mam takich pośrednich znajomych. Mm -hmm, Szukam okay. pośrednich znajomych. Tak, dzwonię <laughs> Muszę <markę>. puścić wici. <laughs> Jak chcecie zagrać brzdenkę w kosmosie i nie macie z kim, to tutaj mówcie, mm -hmm. no, dzwonić do Marka. E, Okej, okay, no ale no ja czekam na dodatki do brzdenka w kosmosie, bo już ta podstawka mi się troszeczkę ograła. A dodatkiem chętnie zagrał. Tak. No i, no i czekam na, bo podobno jest rewelacyjny brzdek legacji, także. To może być też naprawdę taki strzał w dziesiątkę. Czekam na nową grę Legacji, tak. ale to, to za chwilę. No, no ale w ogóle to jest ciekawy przykład, że wydajesz jedną grę, e, brzdęk, mm -hmm. e, jesteś autorem tej gry i potem lecisz już tylko na tym brzdęku do końca życia. Nie? I... No niestety tak to jest, no, ale to, tak. nie jest, to nie jest tylko w świecie No tak, dokładnie. No, e, co dalej? Co dalej? Dalej jest Narkos. okej okay, Narkos, czyli Narcos. E, Eric Lang. Nie, tak? Eric Lang? Narcos. Nie wiem, czy to jest Langa. Ja tak dokładnie nie wiem, kogo no. so, ko, kto tworzył jaką grę. Znaczy, no niektóre tytuły kojarzę, że kto jest autorem tej gry, ale. No, zaraz sprawdzimy. Dobra, zaraz To mów, co tam ten, a ja sprawdzę. Jeżeli Na... chodzi o Narkosa, to mam taką małą dygresję. -lugię. Mhm. E, lubię to w grach planszowych, że bardzo często otwierają przede mną jakieś nowe horyzonty. Mm -hmm. tak, co mam na to na myśli. Albo odświeżają e, moje jakieś sen, jakiś sentymenty do pewnych rzeczy. I tak było z grą o Obcym, czy tak jest e, z grami o Władcy Pierścieni, że ja chętnie siądę jeszcze raz do tego filmu, coś sobie odświeżę, e, przypomnę stare czasy. Ale są też planszówki, dzięki których ja zacząłem oglądać jakiś serial, albo w jakąś dziedzinę życia się bardziej angażować. Mm -hmm. I tak właśnie było z narkosem, bo Ogólnie jakoś tematyka narkotykowych gangów, karteli mi nie interesuje, to nie jest moja działka. Ale za, za, obejrzałem pierwszy odcinek Narkosa i się tak wciągnąłem, a to wszystko za sprawą tej planszówki. Mm. I po obejrzeniu dwóch sezonów e, Narkosa, bo trzeci jest już o, chyba mm -hmm. zupełnie czym inny, więc nie oglądałem, e, zakupiłem Narkosa, zagrałem pierwszy, drugi, trzeci raz i ja za każdym razem męczyłem się podczas tej gry. I tu mhm. też wszystko się rozchodzi o oczekiwania. Ja wcześniej mhm. grałem w listy z Whitechapel. Mhm. I... Czyli też ten taki hide and seek. Tak, tak. Mhm. I tam mamy lekką rozgrywkę, gdzie policja depcze mi po piętach, jeżeli gram Kubą mhm. Rozporwaczem. Mhm. I czuję ten taki ich oddech na swoich plecach. Mhm. I że jeden, że jeden mój zły ruch i mogę przegrać grę. W mhm. narkosie ja się czuję bardziej jakbym grał w grę Euro. Mhm. że tam są decyzje, tam jest taka mnogość decyzji i to, to co mogę zrobić, że to jest troszkę dla mnie za dużo. I to chyba na, nie o to chodzi, o to, że, że jestem za głupi i nie, nie mhm. chce mi się myśleć. Tylko no, nie tego oczekuję od takiej gry. No. No Marek teraz ogólnie szuka dobrej gry hide and seek, także jeżeli znacie jakąś dobrą grę hide and seek to, tak. to piszcie. Tak. tak. Komentujcie. <laughs> Aha, okay. ale, ale, Narcos chyba nie, Eric Lang. Coś mi się przyłożyło. jakoś. Eric Lang to miał tego ojca szesnego. Ojca, Goodfather, Good no dokładnie, ale tutaj jest chyba Culminior Notes wydawcą. Coś tutaj jest, jakiś Felbaros. No, dlatego e, ja nie znam tych ojców. Renato to Silva z Deli. Okej. Okay. No, polskie nazwisko, Karl Kopiński jako artysta. Dobrze. Tak, ale to, to, to, to, to, to co Narcosowi nie można odebrać, to jest świetne wydanie. Mhm. I wydawca nie poszedł na łatwiznę i nie wrzucił screenów z filmu. Tak, tylko sam jest, Tak, go. jest tak to irytujące, że ktoś tak robi. Tak. E, albo wrzuca, ko Też robi kolejną robi. grę w świecie, w danym świecie i bierze te same same obrazki. No. Tak, no, na przykład, nie wiem, tam jak jest... Horror Arkan. tak. No ogólnie w FFG wszystkie obrazki tak. od od Hulu, to, to wszystko jest na to sądko to Czy to jest poziom szaleństwa, czy Horror Arkan, czy coś innego, nie? A, no tak, ale na przykład nie wiem tam, Harry Potter to tak samo, nie, obrazki z, z filmów, nie tam. Jest, jest Better Star Galactica też obrazki z, z serialem, nie. No i no trochę to. Jednak jak, jak wydajesz grę, to chyba trzeba się postarać bardziej, nie? Nad, nad tym. Chociaż słyszałem też opinię, że lepiej screeny z filmu mhm. niż beznadziejne bazgroły też, autora. No, no, tylko nie wiem dlaczego musimy w skrajności w skrajność przychodzić. No nie no. Jak, jak wydajesz grę, to dobrze to wydaje. Tak. tak. E, Okej, okay, co tam dalej? E, czwarta pozycja, ostatnia, nie wiem czy ja mam o tym mówić, bo to jest e, bardzo kontrowersyjny temat. Mów. E, to jest Nemesis. E, ja bardzo e, lubiłem tę grę, bo graliśmy no. w to razem i. Tak. Bardzo mi się to podoba, może nie za bardzo to, że można zginąć po 10 minutach. A ja mam bardzo wysoką tendencję do, żeby zginąć po. Marek gra bardzo ryzykownie. Ja wszystkie obrażenia po prostu na siebie przyjmuję, bo właśnie w lolu gra na Saporcie. Jak trzeba pobrać jakąś kartę strajku, to ja ją pobieram. Jako pierwszy to nie patrzę, że ja mam, zaraz, ja zaraz zginę. Jeżeli chodzi o Nemesis, dzięki Legendary Encounters sobie odświeżam. jak to się mówi? Antropolog? Ant nie, Antrolog? Antologi antologia. chyba, tak? tak? Że to jest więcej niż bo tak. tak, antologia filmów i to jest niesamowite, jak dużo rzeczy jest wziętych, nie chcę powiedzieć, że wziętych mm -hmm. z, z, z Aliena, bo może Alien wziął to też z jakiegoś innego filmu, mm -hmm. e, ale ja oglądam Aliena i widzę, że tam jest bardzo dużo zapożyczeń i to jest na tyle dużo, mm -hmm. że to jest, staje się niesmaczne. Okej. Okay. No, pewnie tak. Ciężko powiedzieć: no na pewno, gdyby licencja nie kosztowała w miarę normalne pieniądze, to, to by ciągnęli wtedy Nemezisa w stronę Alien'a, nie? No ale. Ja okej, okay, nie będę bronić Tweezisa, bo to nie jest y, teraz czas i miejsce. Y, szanuję twoją decyzję, oczywiście. A to jest w procentach ty... się z ludźmi zgadza. To nie jest nic o gameplayu, <grym> tylko o, ty, o, o tych prawach autorskich i. Okay. Tak, tak, tak. Ale, ale gameplay ogólnie Ci się podoba, czy to jest też jakby. Podoba mi się, ale nie podoba mi się to, że to jest bardzo sytuacyjne. Bo może mhm. m, jedna gra może mi się bardzo podobać, a jedna gra może mi się już nie podobać po pół godziny, a to zgadza nie jest gra na godzinę. wszystko godzina. zależy od wydarzeń, które wyjdą. Tak. Wydarzenia są mocne. Losowe i fakt czasami może być... Nie dają takiej satysfakcji w tej grze. To dlatego też chyba Robinson tobie się nie podoba, bo też te, te gry w Robinsona są strasznie nierówne, nie? I gra potrafi tobie dać po tyłku. W Robinsonie też nie czuję klimatu. A, okej, okay. dobra. A tutaj czuć klimat. Tu czuć klimat. No. Tu czuć jakieś okay. zagrożenie i tak. niebezpieczeństwach, masz jeszcze dobrą ekipę, jakaś muzyczka w no. tlen, Tak, tak się staramy grać. Cud miód i orzeszki. <laughs> ale ym, jeżeli cię zaproszę na Nemezisa to. to tak, wiesz, ja bardzo i... nie zagram, ale. No. Es, es... Ale kupić nie kupisz. Kupić nie kupię. I też jest nie warto swojej ceny, uważam. To tak. ile oni chcą za to gra, to jest lekka przesada, tym bardziej, że to nie jest gra na licencji. Tak. Gdyby była to gra na licencji, to bym się zgodził, tak. bo i jakość figurek nie, nie tak. jest taka, jaką bym chciał, żeby była. Według mnie te 300-400 zł jest ok, 500 zł jest, tak, przez, jest według przesadą. Fakt jest sporo plastiku, ale no... Ale nie jest to super jakości plastik, do którego zaczęli, przyzwyczaili nas inni wydawcy. No, Awakened Reams się chyba też uczy trochę tego plastiku. Na pewno jest lepszy plastik niż Lords of Hellas, mhm. e, tak, tak mi się wydaje. Ale no zobaczymy te ich nowe gry, bo też zapowiadają się super i te figurki się w, na, na grafikach wyglądają świetnie. Także zobaczymy jak, jak tam im będzie szło. No trzeba im kibicować. Życzy czym powodzenia. Polski wydawca. Także tak. e, No dobra, a co tam dalej? To jest wszystko, jeżeli chodzi o moje rozczarowania. Okej, okay, dobra. To się jeszcze... Zastanawiam, myślę ale no, ja nie starałem się nie pamiętać takich rzeczy, musiałem sobie wręcz odświeżać listę moich e, sprzedanych gier, żeby mm -hmm. wiedzieć na czym się zawiodłem, ale ja na żadną grę nie czekałem jakoś skrycie. Mm -hmm. I stąd nie bierze się u mnie takie mocne e, rozgoryczenie, czy tam zawiedzenie na czymś. Bo wiadomo, jak się czeka na coś rogałko, że się z kiszką, no tak, um, to, to wtedy. To bardziej boli. Tak. No, e, okej okay. i teraz, e, no, e, aha, przedostatnie pytanie, e, Kogo śledzisz ze świata gier, czyli recenzenci, twórcy, e, jakieś podcasty, czy filmy wideo, e, no, co, skąd czerpiesz inspirację? E, moja droga oglądania YouTubeowych mhm. frików była też kręta tak kręta jak szukanie moich ulubionych gier mhm. i się na tyle wyklarowało, że przestałam oglądać ludzi, którzy tłumacząc zasady, robią w co, co, co drugiej zasadzie błąd okay. i nie ma żadnych napisów, które, które by mówiły, że tutaj popełniłem błąd. Tak. I jest, to, jest to straszne, bo ludzie w komentarzach e, piszą, że ale to tak nie jest. E, jest, mhm. e, jest taki jeden filmik, który... Nie jest... będziemy... E, tak, ta, ja, nie, nie, jak najbardziej nie powiem, nie, nie powiem kto to, ale o. tam w komentarzach wręcz ludzie sugerują, co, co trzeba by poprawić i to nie jest problem wstawienia napisów, przyznania się, no mhm. tak, grałem tylko dwa razy, ale chciałem nagrać Wam filmik, więc tutaj jest, jest taki i, i taki błąd, Błąd, mhm. bo wtedy ja wiem, że ktoś traktuje mnie poważnie i wtedy ja też wiem jak grać, bo jak się nauczę grać źle, a potem będę musiał się nauczyć tak. grać dobrze, no to będzie to to, to, no, ciężka robota. Ha? Druga sprawa, też mamy, słuchajcie, mamy XXI wiek i mhm. nagrywanie filmików z ręki. To jest, to, to, to jest dobra, Tam nic nie widać. i to... Nagrywanie filmików z ręki, wszystko się trzęsie. Y, widzisz tylko tą jedną grę i ten, y, ta biedna osoba, która to nagrywa, y, trzyma te wszystkie karty. W jedno, I tasuje jedną, jedną ręką. I to jest tasowanie, że kładzie tą jedną kartę. I, i, i Ja też tak tasuję kartę, żeby nie niszczyć ich, Kto ale robię to na potrzeby swoje. A ja wiadomo, no. coś chcę zrobić szybko, to bym normalnie. Jest, e, jest no. to co najmniej... No, gdzieś trzeba to ulepszyć, nie? W pewnym momencie. Gdzieś zainwestować w jakiś dobry statyw czy, czy coś takiego, nie? To, to faktycznie. Albo nazywanie się pasjonatem, a nie recenzentem. to a, wtedy przecież. można nagrywać tak. z ręki. No, no wtedy tak. pozwalamy. Tak, my jesteśmy pasjonatami. Tak, my nagrywamy <laughs> też z ręki. Okej. Okay. Eee, no to... kogo, kogo lubię oglądać? Mm -hmm. To są e, takie dosyć świeże kanały, bo mm -hmm. robił to. E, od krótkiego czasu i mhm. bardzo szybko z, nabyły prawy i widać, że biorą feedback do siebie. Tak. I to jest planszu po kostkach, chyba tak się nazywa ten podcast, ale muszę to jeszcze sprawdzić, jeżeli się mylę, to, mhm. to jakieś tam napisy musisz stawić. Lubię też on table, bo dziewczyna robi naprawdę profesjonalne filmiki. Bardzo i... szybko trafiła tak. do top tak, tak, tak, tak. najlepszych recenzentów. Już chyba no, goni tych czołowych e, youtuberów e, naprawdę z niesamowitą prędkością. Tak, fajnie gada, miło się słucha. No, i jest bardzo ładna. No, jest bardzo ładna. <grymne> Cesarzowie to dokładnie e, Z innych to też, to ganty, też jest tam? ważne, żeby, przyjemnie się ogląda, ładną osobę. No, no dokładnie to, tak. Do tego jest... my nagrywamy podcasty. Tak. <grymne> Ej! <grymne> dokładnie tak. Kolejna osobą jest Gambit, ale Gambita lubię za to, że ma no. bardzo duże, duże doświadczenie w grach e, tak. i wybiera... Jest grę. bardzo merytoryczne. Mnie to bardzo irytuje jak na forach planszukowych, jak ktoś się spyta o jakąś tam grę dwuosobową, bo to już jest klasyk. Tak. To w... cały czas te same tytuły. Trzy-cztery tytuły są te tak. same nie? i ten. A Gambit ogólnie bardzo dużo inwestuje. E, mhm. Kupuje sam jakieś bardzo rzadkie tytuły i to potem recenzuje. Dlatego bardzo dużo tytułów właśnie się od niego nauczyłem. Ja, nie? ja też wiele tytułów poznałem i no. i dzisiaj na mojej półce są tytuły, których ja nie kupiłbym z tych, forach, z tych mm -hmm. forów, czy, czy z Facebooka, czy z innych portali, bo ja bym miał tylko te Azule, tak. Starlinsy i co tam się jeszcze poleca. W, Pięć na, klawów. On na przykład, tak. E, mam nadzieję, że e, kiedyś to usłyszy e, szef e, tego, no, e, portalu, tak, portal e, Trzewiczek Ignacy, e, który uważa, że recenzenci planszowkowi e, nie sprzedają gier, także tutaj Marek jest jakby dobrym e, przykładem na to, że... Że sprzedają, tylko, tak. że nie sprzedają też te te bardziej niszowe, tylko no właśnie to jest problem, że Nisza... Oni mają dużo rzeczy do ogrania też. Nie? To też jest tak, że no, Gambit jest takim jednym z wyjątków, bo po prostu yy, no, musi wybierać też i nie, nie, nie wybiera tych z głównego nurtu, nie? Mm -hmm. No to też jest kwestia ciekawości świata. No bo jeżeli się już czymś interesuje, no to wiadomo, no nie mogę patrzeć na popularne kana kanały na YouTube, no bo one wciąż będą promować nam to co mhm. są premiery gorących rzeczy i wszyscy na to czekają. Każdemu zależy na oglądalności, no nie uszykujmy się. się i no. będą robić takie, ani inne materiały. Poza tym, no jak e, YouTuber dostaje gry, to najczęściej te najnowsze, które dopiero co wyjdą. I, ten, i tutaj faktycznie, dlatego tych filmików jest bardzo dużo ja, z tymi najnowszymi tytułami. A tych takich gier, które nie wychodzą na polskim rynku, na przykład, no to głównie Gambit. On te angielskie wersje mm -hmm, ogrywa tak, tak, tak, tak. I tutaj trzeba mu oddać, że to jest naprawdę super, lub tak dalej. Gambit, jeżeli tego no, będziesz słuchał. <laughs> Okej, okay, co dalej? Mam jeszcze jedną osobę, a to w sumie jest, to chyba są trzy osoby, albo cztery? No nie wiem, no jak tam jest. I to jest Game Throw TV? No, największy kanał. Największy? Największy. E Polski największy. Muszę, muszę się zgodzić. Fajnie, tai, bo chłopaki nie mają kija w dupie, i no, bardzo fajnie się ich słucha. Bardzo przyjemnie. Tak. I tak też jest. Dzięki, dzięki nim mam wiele tytułów. Sorcerer też dzięki tak. nim. Tak, oni, oni, oni fajnie <g Ukrainie> wyważają też właśnie te nowe publikacje z tymi takimi tytułami, które są niedostępne tak, tak, tak. Na, na polskim rynku, albo takie rzadsze, i, i to ff, ff, fajnie, fajnie wygląda. Teraz mają ten fajny cykl. E, tych takich szybkich omówień kilku gier, uh -huh. e, dzięki czemu mogą więcej rzeczy na naraz e, omówić. I tam jest chyba też taki mały e, pod... E, m, no, ma, ma, mała, mała taka część tego, e, tego e, e, odcinka, w którym mówią, jaka gra jest słaba według nich. Także to też jest super, bo niektórzy... Znaczy większość e, recenzentów chyba się boli powiedzieć, że jakaś gra jest słaba jako kontrowersyjny tutaj e, tekst, teraz wymyśliłem, także e, ciekawe jak to się przyjmie. <grych> Chociaż na przykład pani z On Table lubi e, krytykować gry i to jest bardzo fajne. I Gambit zresztą też lubi krytykować gry. Tak, że... bo chyba ciężko skrytykować grę, którą się dostało za darmo. Zagrało się w nią raz albo drugi, a w, i, i, i, i, i, i, i, posiadanie tej świadomości, że mam 10 kolejnych do ogrania y -hmm. i że no, nie mam tutaj co się rozwodzić nad daną grą. Co mhm. innego, jak się jakąś grę samemu szukało, samemu się zainwestowało pieniądze, po mhm. jakiejś tam selekcji krótszej bądź dłuższej się kupiło i ma się albo, albo jest się pozytywnie zaskoczony, albo rozczarowanie. Jest ten ładunek emocjonalny, mhm. który możemy wyrazić potem na podcaście, recenzji, czy w tak jak, jak, jak, jakiejkolwiek innej formie. Więc tutaj jest taka e, zubożała rola e, recenzentów. No. Znaczy, może, nie chcę powiedzieć płytsza, ale no, no wiadomo, no, co innego recenzować jeden tytuł na miesiąc, a co innego tam, nie, nie wiem nawet jakie to, są, jakie to są liczby, więc ciężko mi się odnosić, ale zdaję sobie sprawę, że to muszą być dużo liczby. Muszą dużo grać naprawdę i niestety nie wracają potem już do tych tytułów. Gambit ma chyba właśnie taki e, cykl, że on wraca po roku na przykład do danego tytułu i mówi, czy ta ocena, którą on e, dał, ona zostaje? Rewizja. Czy... Się... Tak, tak, rewizja, tak, tak. tak. To jest super, po prostu naprawdę fajna rzecz. No tak, bo od niektórych słyszę, zostaje w kolekcji. No, zosta... no niby zostaje, ale ja nigdy nie widziałem potem w tej twojej kolekcji, żeby to było. Tak, tak, dokładnie. E, Okej, okay. i tam widzę, masz jeszcze jedną e, rzecz. E, tak, mam podcast i to ja nawet nie znam, znaczy nie wiem dokładnie jak ta nazwa się nazywa, czy to jest Plan shalting, Plan Shooting, bo tam były jakieś... Oni mają bardzo ciężką nazwę, zgadza się. Tak, i też chłopaki fajnie to robią, bo jest taka rozmowa, jak sobie jadę z KMK, to sobie chłopaków słucham i też dzięki nim... Też jak biegam, czy jadę autem, to... A ty biegasz? Czasami biegam, tak. Jesteś wege? Nie, nie Głos? jestem I nie, tak, i nie jestem prawnikiem, i nie, nie chodzę na. E, Jezu, co tam się tam jeszcze zgłosza, że zacznę że na jogę? Nie, nie, nie. Nie, nie, na nie. <śmiech> Okej, okay, mamy. Na crossfit. Dobra. E, wracamy do proszutingu. E, oni mają świetną, e, świetny sposób, e, świetny program, który, który robią, e, czyli te topki. Mm -hmm. Każdy odcinek to jest różna dziwna topka. Nie? Tak. Ale to nie jest dziwna topka zupełnie oderwana tak. od rzeczywistości, tylko taka topka, że naprawdę znajdziemy tak. coś dla siebie. Nie jest to w stylu top 10 gier z łodzią na, na okładce, to tylko... już jest hejt. <laughs> <laughs> e, Okej. Okay. Czegoś Ci brakuje? I, tak, jest, jest jeden rodzaj e, filmów, których brakuje mi na polskim YouTubie, mianowicie są to gameplaye, mhm. bardzo, mał, nie mogę, bardzo rzadko mogę znaleźć taki od deski do deski, od początku do końca zrobiony gameplay i tylko planszą po kostkach robi to w bardzo fajny sposób, bo mhm. jest cała plansza pokazana i rzeczywiście ja po tej grze w mniejszy bądź większy sposób jestem w stanie stwierdzić, czy gra mi się spodoba, mhm. czy nie, bo no nie oszukuję mi się, ale dwie tury gracza to mi nic nie powiedzą. No. Tak, bardzo mało. Czy omówienie zasad, no, no, no niby coś tam powinny mi powiedzieć, ale tylko pokazanie gry, jakby powiedzieć, na żywo mhm, da m. mi ten pełny obraz mhm. rzeczywistości. Okej. Okay. No, gameplayy i też takie rozgrywki, nie? gdzie w, w, kilka osób, cza, czasami niektórzy to, że to robią, tylko jest strasznie pracochłonne, chyba z tego, co e, gdzieś tam oglądałem, jakieś, e, jakieś ich rozgrywki, mhm. mm, gdzie oni to fajnie, fajnie robili, nie? To naprawdę żeby to wyglądało ciekawie. To, to wymaga bardzo dużo pracy i ta rozgrywka jest taka bardzo sztuczna chyba wtedy. Bo dużo bardziej się musisz No tak, na... że trzeba uważać na to, co się mówi. I też patrzeć na to, co tam robią, e, e, co, co piszą internauci na bieżąco. Nie? Aha, bo że tu ta... mówisz o takich, e, że na żywo live'ach. Tak, na przykład, A mi, cho mi bardziej chodzi bardziej o taki, taki gameplay gameplay. A. Ktoś nagrał od początku do końca, jak zagrał w mhm. grę, a potem jakieś tam krótkie mhm. słowo na to, co o tym myśli. Okej, okay. dobra. E, gry, na które czekasz? Gry, na które czekam. Tak jest. I okay. tutaj nie, nie, nie, nie musi być to tylko Kickstarter. Nie musi być to e, gra, e, która dopiero wyjdzie, ale może jakaś gra, która, która już jest na rynku, ale jeszcze mm -hmm. nie zagrałeś. W taki mały mój statement: ja nie kupuję gier z Kickstartera. Okay. Mm, lubię mieć coś od razu, mm -hmm. czekanie na coś rok, a może potem nie przyjdzie w tym nawet. To nie jest coś dla mnie, mm -hmm. tylko też tam kwotowo mi to nie zawsze to odpowiada. Mm -hmm. e, Dziś tam. Póki co tym się nie interesuje, ale nigdy nie mów, nigdy mówią. Mm -hmm. Z gry, na które czekam, jest teraz polska premiera Spirit Island. Tak. Dużo na to czekam, że Ty na to czekasz. Też czekam. Kooperacja. Tak. Dosyć trudna. Znaczy łatwa w zasadach, ale dosyć trudna do wygrania. Też ten motyw walki plastiku z drewnem. Tak. E, jest e, osadzony w dzisiejszych realiach A ja też staram się gdzieś tam z tym plastikiem walczyć i ograniczać zero rzeczę. waste tak tak tak tak, no. tak, tak, tak dokładnie więc e... no i e, podobno brak e, gracza alfa e, każdy, każdy gracz jest tak naprawdę skupiony na, e, na swojej postaci i ciężko mówić innym graczom co mają robić Ładnie tak. wydana. Ładnie wydana, dokładnie. Erygrywalna. No to jest taki jakby kontynuacja Katanu. Mm -hmm. Ja bym powiedział, że w Katanie osiedlasz tą wyspę, a tu mm -hmm. też tak musisz z <laughs> tych osadników. Mm -hmm. e, Okej, okay. co dalej? W grę, którą chciałem zagrać, jest to bras. E, chciałem tak. kupić to przy premierze, ale jak pokazała ale się. Który prawie... bras. Ja nie potrafię wymówić ani jednej, ani drugi nazwy. To na B. Birmingham. Do, tak. A drugi to jest Lancashire, jakoś tak. To, to ten na B. Mhm. E, przy polskiej premierze chciałem kupić, ale. Nie nie, nie o to chodzi, bo nawet miałem zamówione w preorderze, ale ja stwierdziłem, że nie był euro. Ja nie będę grał w grę euro, bo ja zagrałem w Great Dlatego Western Ty go kupiłeś Dino Ale potem mi się to odwiedziało, bo ja, za... ja w złe gry na początku zagrałem. Ja Aha. zagrałem w Louisa i Clarka okay. i jeżeli ktoś się mnie... Za pytał, jaka jest moja znienawidzona e, mechanika w grze, to ja mówiłem, że to jest worker placement. Mhm. Bo tam jest, to, tam jest to tak źle zrobione, jak na moje granie. A potem zagrałeś anachrony i worker placement. I wiele, tak, wiele innych. Nie, ja zagrałem wtedy w, właśnie w Everdell z A, Tobą. No, I, ten, tak. I tam był ten worker placement, który to, że ktoś mi zajął pole, nie znaczy, że nic nie mogę zrobić i cofam ja się no do sobie. epoki kamienia mhm. łupanego. Mhm. E, Stwierdziłem, że to jest moja ulubiona grę, te, e, mechanika w e Stone Age, tak Nomen omen, to też jest gra Worker Placement. Także braz, <grym> <grym> Także <grym> braz okay. gra na którą czekam. No. Kolejna gra, ale to w zupełnie przypadkiem. Mhm. E, mam dziś sentyment e, do Power Rangers. I to jest właśnie to co mówiłem przy okazji gier planszowych, że wywołuj u mnie jakiś sentyment. Aha. A zobaczyłem u jednego zagranicznego, nawet nie pamiętam Aha. nazwy, e, youtubera. Który, który miał tę grę, nawet nie, nie omawiał tej grę, tylko mm -hmm. uczył, jak uczyć gier, mm -hmm. tłumaczyć zasady i tam grę pokazał i to, był, to jest dosyć świeża sprawa chyba kickstarter z 2018 roku mm -hmm. jest nawet do kupienia wersja polska tę grę i yy, yy... Jako taką ciekawostkę muszę ci powiedzieć, że um, jeden z, e, z chłopaków z GameTroll TV właśnie miał okazję zagrać w tę grę mm -hmm. i bardzo odradza. Aha, no to, jest, to jest bardzo częste w grach, e, które gdzieś tam odcinają kupon od popularności jakiegoś tak. tematu. Tak, tak, dokładnie, że wszyscy się ogólnie jarają, że Power Rangers i to każdy z nas się wychował na Power Rangers. Tak, tak, tak, e, no i teraz... kitowcy. Tak, kitowcy, bo, bo, bo, no ale ten... E, Zobaczymy, nie? Tak naprawdę, no kup, zagramy to. Nie, ja nie kupię. Właśnie to jest gra. No ja zagram, ale nie kupię. Bo wiem, że, że to może być taka. Ja widziałem mm. zasadę tej gry, i to nie jest. Mm -hmm mega wciągająca mechanika, jakaś tak. unikalna, nierozbudowana. No, ale, znaczy, no, za, zagrałbym, ale, tak, żeby... ale... Ale licencja jest, nie? Tak, tak no. licencja jest. Okay. co tam dalej? Czekam na grę o Pokemonach. W ogóle jakąś grę o Pokémonach, ale żeby to nie była karcianka. Tak, też bym zagrał w coś o Pokemonach, też się wychowałem na Pokemonach. Co prawda ja znam tylko Pokémony, są z pierwszej serii, bo te późniejsze... To... Ja jeszcze z tej drugiej kojarzę, a no potem ja już... Kojarzę, coś, co... kojarzę, tak. ale te, te, ta pierwsza to jest taki taki ukuchany. No wiadomo. To Każdy to ma sobie lubionego Pokemona. Jakiego Pokemona lubisz? Ja chyba Charizard u mnie, to czarmander, znaczy Charmander, nie? Charmander. No Ogólnie te wszystkie trzy: Charlie no, no. Char Char no, Char Charizard. Ja no. lubiłem tego, tego różowego, co śpiewał. Jigglypuff. Tak i tego duszka. Eee, Huntera. Go a Huntera, był mm -hmm. Ghostly Hunter i ten trzeci. To ja taki... mówię o Hunterze, to jest okay. mój ulubiona. No, no. Ja się boję duchów, ale. <śmiech> Czy chciałem mieć tego Pokemonu? może by straszył inne duchy, żeby się do mnie nie zbliżały. Okay. Dobra, gra o Pokemonach ale no, tutaj taka gra o Pokemonach, która jeszcze nie istnieje Tak, tak które okay. e, przyszły wydawca nam wyśle Dobrze. i taką grę chyba, którą najbardziej czekam mm -hmm. i którą kupuję jak już się tylko pojawi, to jest gra od Riot'u, którą Riot zapowiedział i to jeszcze nazywa Stones. Mm -hmm. nie wiadomo zabyt wiele o tej grze ale ja ją kupuję tylko dlatego, że jest Ale ona będzie w lore Rola, um, czy Tak, ona tak, okay. tam... będzie osadzona, tak? Tak, w, w Lolu są różne frakcje i tam mhm. w, w grze planszowej dwie, bodajże dwie z tych frakcji w Lolu będą walczyć o, o dominację. Mhm. I jeżeli chodzi o zajawkę, to wygląda to na jakąś prostą grę, gdzie są jest sześć kamieni mhm. i jakaś mała plansza, ale wydaje mi się, że to będzie gra figurkowa, dosyć olbrzymia i mocno rozbudowana patrząc na sukces, jaki odniósł Mech vs Minions i że robili to zupełnie amatorzy, mhm. to jestem ciekaw, skąd to ewoluuje. I zobaczę, jeżeli chodzi o jakość komponentów, bo w Mech vs Minions to, to jest majstersztyk. Tam to nawet znacznik pierwszego gracza jest to Wygląda jest szklana błędnie. klepsydra. No, to to, to no. e, wszystko, od figurek, które są pokryte takim szajdem, e, po, po planszetki, karty grube. Zresztą, e, figurki graczy są pomalowane już, nie? tak, tak, tak, tak. to w do, ogóle jest do... wow nie? Za, za tą cenę ta, to wydanie jest naprawdę, no... jeżeli ktoś e, patrzy na cenę gry tak. i jakość wydania to tutaj jest tak no, pierwsze miejsce. Tak, tak, tak tylko prawda, że wciąż nie? to jest jedna, tam, no, może nie jedna z droższych, ale to jest dosyć droga gra, tak. ale zobaczy się na to co jest. To się stwierdzi, że te wszystkie inne gry, które kosztują więcej niż, e, niż te 370 zł, tak. to że ktoś z nich zdziera. No, to, to też są kwestie, ile kosztowało wydanie. Pewnie musieli też dobrze e, dobre umowy popodpisywać. Nie? No i nie musieli licencji płacić, nie? To o, tak Ale było, to jest trochę gra na licencji. No. Można powiedzieć, że tam gdzieś ten światowa jest, też jest licencjonowany, bo LOL swoją licencję do, swoich, do swojego świata. Też mm -hmm. rozpuścił trochę dalej tak. i pozwala na tworzenie gier w ich świecie. Okej. Okay. Dobra. Czy nawet chyba RPG jest, jeżeli chodzi o Lola? Jest Cóż, taki... to ty jesteś ekspertem od Lola. ja jestem... Ale nie tam... jestem ekspertem RPG, ale słyszałem, że jest jakiś, jakiś tam scenariusz, czy podręcznik, ja też dokładnie okay. się tym nie znam, ale wiem, mm -hmm, że jest. Okej. Okay. No dobra. I to wszystko. Wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. W <laughs> to sprawnie poszło. Y y y nie wiem ile to trwało wszystko. Godzina 16. O Boże, dobra. Miało być trochę krócej. E, no ale tak się przyjemnie rozmawiało. Że... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Za tak, uu. To zaszczyt. Tak, uu, pierwszy odcinek, także ten. E, będziesz mógł sobie wpisać do CV. Także komentować, dawać lajki, subskrybować na Patronite i dobra. wszystko. Marka wytniemy. <laughs> nie musicie subskrybować, nie musicie lajkować, róbcie co chcecie. E, miłego wieczoru. Cześć. Tak, do usłyszenia.